Cześć, witam wszystkich polskich podcasterów. To ja, Ryszard z Łodzi. U mnie na moim podcaście zaszły zmiany. Postanowiłem zakupić sobie rekorder Zoom H2. Tak, tak, rekorder Zoom H2. Postanowiłem dyktafon cyfrowy oddać do sklepu. U mnie w Łodzi w sklepie w ciągu 15 dni można oddać zakupiony towar bez wyjaśniania przyczyn. Przedawca w sklepie oddał mi pieniądze za dyktafon cyfrowy firmy Olympus. Ja zakupiłem sobie rekorder Zoom H2 na raty. Na 13 rat zakupiłem sobie Zoom H2. Jestem zadowolony z zakupu. Mam nadzieję, że będzie mnie dobrze słychać. Mój głos. Pierwszego dnia, tak, tak, pierwszego dnia ułamała mi się klapka. Tam, gdzie się wkłada kartę pamięci. Przedawca nie chciał przyjąć do reklamacji. Na szczęście wszystko działa znakomicie. Poznaję wszystkie funkcje Zoom H2. Wielkie ukłony w kierunku miasta Gdańsk do chłopaków z Gdańska. Wielkie ukłony. Zrobiliście super stronę. Jestem zadowolony z tej strony. Z waszej strony. Podoba mi się. No właśnie, jak to się mówi, podoba mi się, czy mówi się podoba mnie się? <śmiech> nie wiem, <śmiech> sam nie wiem. Mi się, mi się, <śmiech> czy mnie się, czy mnie się? Nieważne. To jest znowu nagranie testowe. <śmiech> tak, tak, nagranie testowe. Na Zoom H2. Rekorder kosztował mnie 950 zł. Chcę spłacić raty szybciej. Będę spłacał raty co miesiąc 3 raty, hmm. żeby jak najszybciej pozbyć się rat. Jestem zadowolony z zakupu. Nie żałuję, że oddałem cyfrowy dyktafon do sklepu. Wszystkim podcasterom dziękuję, którzy mnie dodali do kontaktów na Facebook. Tak, tak, zapisałem się na Facebook. Wstawiłem zdjęcia mojego pieska, mojej suczki Luna. Moja suczka 10 września będzie miała 3 miesiące życia. To jest rasa Golden, jest cała biała, biały kolor mojego pieska jest, szybko rośnie, dużo gryzie, mnie dużo gryzie. Hmm. Pozdrowienia dla chłopaków z Gdańska. Jeszcze raz wielkie ukłony w waszą stronę, do waszego miasta. Zobaczcie sobie mojego pieska na zdjęciach. Trzy fotki wstawiłem mojej luny. No, także to jest yy, nagranie testowe. Nagranie próbne to jest, dużo nie spodziewajcie się w tym odcinku, czekam na komentarze, bardzo miło mi czytać komentarze na moim podcaście, na moim polskim podcaście. Dzisiaj jest magiczna data 090909. Dziś jest 9 wrzesień 2009 rok. To jest magiczna data dzisiaj. Pozdrawiam wszystkich polskich podcasterów. Życzę wam wytrwałości w nagrywaniu Waszych podcastów. Ja czekam na komentarze na moim podcaście. Będzie mi bardzo miło czytać Wasze komentarze na moim podcaście. Do usłyszenia w następnych odcinkach na moim podcaście. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Cześć.